opiwie.wordpress.com Podcast, przy którym pocieknie Ci ślinka. Witam serdecznie w 85 odcinku podcastu o Piwie za mikrofonem Mateusz Bojuszewicz oraz moi wyjątkowi goście. Tak jak w poprzednim tygodniu jest ze mną Marcin Chmielasz. Dzień dobry. Witam, dzień dobry. Jest również piłowar browarnik Gdańskiej, Michał Saks. Witam, Michale serdecznie. Witam, witam wszystkich. No, bardzo się cieszę na tą audycję, ponieważ no, nie było jeszcze gościa u mnie, który by się zajmował piłowarstwem w sposób profesjonalny. Marcin zajmuje się ważeniem w domu, chociaż również też ostatnio miał epizod z takim profesjonalnym ważeniem. No, ale ty zajmujesz się tym już od kilku lat. No i robisz to na co dzień, prawda? No trochę tego czasu przy kotłach już zleciało. To będzie czwarty rok siedzenia w browarni. Zacząłem to dzień po mojej w zasadzie obronie pracy magisterskiej na biotechnologii. A Czyli masz jakby e, podstawy, jesteś wyedukowany w pewnym sensie do tego, żeby pracować jako piłowar? No myślę, że tej wiedzy no, nie było może zbyt dużo na, na Politechnice Gdańskiej ale kilka laborek z fermentacji później doczytywanie w domu, to połknięcie pakcyla, to niewątpliwie po, po, po laborkach na Polibudzie. A wcześniej ważyłeś piwo sam w domu, czy dopiero w browarni zacząłeś się, się tym zajmować? No, jak grubo zacząłem działać w tematach miodów pitnych i win owocowych właśnie na studiach i też już to później się zaczęło coraz bardziej rozwijać do piwa i i w zasadzie szedłem do pracy jako piwowa domowy. Mhm. A odnośnie miodów, no to trzeba wspomnieć, że jesteś bardzo utytułowany. No, no udało się moim miodem Sambucci Floss parę lat temu zarządzić w Colorado na, na takim największym konkursie miodów pitnych, zdobyć główną nagrodę. Do tej pory trzymam kilka butelek tego miodu na specjalne okazje. Czyli można powiedzieć, że gościmy mistrza świata dzisiaj. No... No tak, tak. To chociaż jest bardzo, bardzo, bardzo ciężkie takie uczucie wiedząc, że się wygrywa i później wszyscy oczekują od Ciebie właśnie, że czego nie zrobisz, będzie to najlepsze. No właśnie. Tak mi się wydaje. Co prawda nie próbowałem żadnego z Twoich piw, niestety, ale patrząc na tą rozpiętość gatunkową, którą ważysz, no to chyba najciekawiej w Polsce. Marcin, też tak myślisz? No ciężko się nie zgodzić, no. Witbir, wędzone, iPA Czekoladowe. Czekoladowe też. I miałem okazję próbować ajpy i ciemnego i też kilka lat wcześniej jasnego i pszenicznego. I muszę przyznać, że wszystkie były bardzo dobre, a biorąc pod uwagę poziom browarów restauracyjnych, które są różne, no to to jest faktycznie perła wśród browarów polskich restauracyjnych. Michale, a... To decyduje o tym, jakie piwa ważysz? Czy to jest twoja decyzja, czy to ktoś odgórnie zarządza? Znaczy, tylko moja wyobraźnia w zasadzie, no. Szczerze mówiąc, to na przykład w takich stylach jak Ipa, to do, dopiero uświadamiam, że coś takiego istnieje Szefostwo. No to szefostwo musi mieć naprawdę do ciebie niezłe zaufanie, skoro decydujesz o, o tym, co będzie uważane, no gratuluję. No tak się szczęśliwie poukładało, że do tej swobody w tej dziedzinie właśnie do repertuaru trochę mam. Czy bycie piwowarem to jest praca, która sprawia Ci satysfakcję? Jest fajna, czy, czy to po prostu praca jak każda inna? No i no jest ciężko, pracuje się w gumiakach, w wodzie, mokrym. 80% tego czasu to praktycznie mycie. Mamy otwarte kadzie fermentacyjne, więc też latanie ze, po prostu ze szczotą, nakładanie piany i czyszczenie po, po, po fermentacji tego. No, ale jest też tej 20% tej pracy, która przynosi, przynosi kupę satysfakcji no, i radości. No, plusem pra pracy w prowadzeniu restauracyjnym jest też to, że masz cały czas kontakt z klientami i widzisz, dla kogo robisz to piwo, widzisz ich reakcję i to też oprócz, oprócz oczywiście finansów jest też taką dużą zapłatą za ten cały, cały czas, który wkładasz w to, w to piwo, żeby satysfakcjonowało Ciebie, ale także tych ludzi którzy przychodzą na nie. A chciałbyś na przykład pracę w browarze restauracyjnym zamienić na pracę w jakimś browarze przemysłowym? Hmm, no i jest to kuszące, bo poniekąd yy, browar restauracyjny nie daje takich możliwości, żeby to piwo skosztowało szerokie grono osób. Chociażby plebiscyt browar bis pokazuje to, że nawet jak ważysz piwo w jednym miejscu w browarze restauracyjnym, nie za bardzo ma to przebicie na jakby taką szerszą popularność. Z kolei brakowało na pewno by mi tego właśnie kontaktu z klientami, którzy przychodzą, z którymi można pogadać i, i dowiedzieć się tak z pierwszej ręki, widzieć reakcję jak, jak, jak ludzie odbierają to piwo. Mhm, rozumiem, to w sumie czyli ciężko odpowiedzieć jednoznacznie. Najlepsza by była fuzja taka, browar większy, który dystrybuuje piwo, szeroko, mhm. a jednak z własnym, z, własnym, z własnym lokalem przy produkcji. No w sumie tak. A powiedz mi, czy na przykład zamawianiem surowców, doborem słodów to również ty się zajmujesz, czy są jakieś osoby, które odpowiadają za dostarczanie tych rzeczy? Nie, nie, tylko i wyłącznie ja zajmuję się, się zakupem, komponowaniem receptur i no, planowaniem produkcji, żeby w czasie to wszystko się tak składało, żeby zawsze były surowce i nie było z tym problemu. Mhm. Czyli w sumie jesteś takim piwowarem domowym na dużo większą skalę, nie? No, troszeczkę to się różni, no bo piwo... sam jestem też piwowarem domowym i piwowarstwo domowe to jest jakby no, ten czysty fan, który daje piwowarstwo, tak, bo sobie eksperymentujemy, możemy sobie pozwolić na masę swobody. I jakby ten efekt nie jest dla nas żadny, nie wiąże się z żadną odpowiedzialnością. Tak? W piwowarstwie takim właśnie, w browarze bardzo ważne jest utrzymanie ciągłości sprzedaży. I żeby to piwo ciągle były trzy gatunki w sprzedaży i były one jak, jak najlepiej odleżakowane, jak najlepszej jakości. I to jest, to jest główne zadanie piwowara. Tutaj nie ma miejsca na, na, na pomyłki. Jak już zaczyna się już wysoki sezon, to jedna stracona warka to już jest... No, przez tydzień jakieś piwo by musiało wylecieć ze sprzedaży, tak, bo by się nie da, nie da rady tego uzupełnić. A te wszystkie eksperymenty, które robię, no to też są wypadkową w browarni, są wypadkową tego co robię, czym się bawię w domu. Każde piwo, które robisz w browarni, robiłeś wcześniej w domu, czy niekoniecznie? Eee, tak. Zdecydowanie tak. Co, co bardziej mnie kusi, żeby już eksperymentować na, na, na, na skali browaru, bo już człowiek trochę tego doświadczenia ma wyobraźni takiej, jak patrzy na surowce, mniej więcej wie, co z tego wyjdzie. Ale póki co zawsze są to wypadkowe tego, co, co poszło w domu, co mi zasmakowało i co zasmakowało również moim znajomym. Mhm, rozumiem. A ja mam takie pytanie, jeśli można. Jak z y, technicznego jakby punktu widzenia różni się ważenie w domu i w browarze restauracyjnym? No wiadomo, że inny sprzęt, ale jak to, jakbyś to mógł opisać tak w paru słowach? Bo to mnie zawsze zastanawiało. Mm. Tutaj też rob, w browarze restauracyjnym też robi się, piwowa robi wszystko sam, tak jak w domowym, no wiadomo, nie przenosi się na przykład 20 litrów, bo tylko to jest różami mm. przy ale jak to wygląda technicznie? tak? Sam proces ważenia jest jakby no, dużo łatwiejszy niż w domu, tak? bo masz cały sprzęt, całą infrastrukturę, która ma Ci pomagać, ma Ci zapewnić powtarzalność i ułatwiać wszystkie zadanie, ułatwiać mycie, czyszczenie, więc pod tym względem jest, yy, można powiedzieć śmiało, że łatwiej niż w domu. Z kolei problem, ta różnica, o której nie wydaje mi się w wielu rozmowach, piwowarzy domowi nie zdają sobie sprawy, jest właśnie ta odpowiedzialność, planowanie produkcji, że musisz przewidzieć, kiedy ci się sprzeda piwo, kiedy będziesz miał wolny zbiornik, żeby go uzupełnić, tak żeby, żeby to piwo było maksymalnie odleżakowane. Troszeczkę inaczej się myślisz, w zasadzie można powiedzieć, że te trzy piwa z repertuaru tego stałego brywarni to praktycznie mechanicznie. W większość czasu takiej pracy zajmuje mi organizowanie tego w czasie, żeby to było, a była ciągłość. A ja mam pytanie odnośnie tych trzech piw. To są piwa, które sprzedają się najlepiej? Czy to jest jakiś standard, który po prostu musi być powiedzmy jasne, ciemne i pszenica? Czy to jest akurat to, co powiedzmy klienci najczęściej zamawiają, bo są tego pewni? No oczywiście króluje, króluje jasne i no, wiele osób, praktycznie 50% klientów to nawet nie chce słyszeć o innym piwie. Taki jest niestety, no, no klient nasz pan i po prostu to piwo musi być i, i tyle. Przednica też jest już u nas dość popularna, no, a chyba takim najbardziej oryginalnym piwem w standardzie, które mamy, no to jest nasze ciemne. Czy musi być? Oczywiście, że nie musi być. No ale no, tak było postawione na początku, były receptury i takie, takie piwa i tak one się utrzymują. Hmm. A nie kusić się na przykład, żeby czasami do jasnego tam dosypać jakiegoś amerykańskiego chmielu troszkę? No i kusi, kusi, tylko no, to tak samo, jak planujesz właśnie ciągłość produkcji, robisz zamówienia na kilka miesięcy, tak? Zakładasz sobie każdego miesiąca, będziesz miał ileś warek, czegoś, każdego z piw. I tak pod to układasz całą logistykę surowców, zamawiasz je tam na 4 miesiące na przykład i, i, no, i jest co robić i w zasadzie no, w, w miesiącach szczytu no, nie, nie, nie, nie kombinuje. Nie? Mhm. Rozumiem, czyli w sumie poza byciem piwowarem musisz być też menadżerem i konsultować się z dostawcami, no w sumie ciężka bardzo praca i nie tylko na ważeniu polegająca. No dokładnie, dokładnie też. No, Browarmy też wszelkimi tam y, sprawami marketingowymi związanymi z piwem, czyli wszelkie informacje, które wyskakują na Facebooku, na Browar no to właśnie poza sezonem, kiedy jest na to czas, to też ja się zajmuję. Są na przykład przeciwwskazania do ważenia jakiegoś stylu w browarze restauracyjnym? Powiedzmy, że któregoś nie można ważyć, bo jest za gęste, czy bo jest dolnej czy górnej fermentacji? Czy nie ma takich przeciwwskazań? Osobiście uważam, że nie ma. Czego moje ostatnie no, eksperymenty chyba dowodzą, że można zrobić wszystko. Kwestia jest tego, jaki ma się pomysł na sprzedanie tego. Takie piwa są droższe, jeśli chodzi o surowce. Dłużej często muszą leżakować. A kiedy podniesiemy cenę piwa o 1-2 zł, ono praktycznie jest niesprzedawalne. A ja tak jestem do końca pewien, czy każde piwo da się zrobić w browarze restauracyjnym. Nie, no, no, no, no to wiadomo. wiadomo. A raczej nie zrobisz, no nie? się, ale to trzeba by zainwestować trochę. Pewnie, jakby się uprzeć, to Znajdziemy i taki styl, którego się nie da zrobić, a jakby się uprzeć, to też no, dopniemy wszystko, żeby, żeby zrobić, ale no, na takim standardowym sprzęcie, jakie obecnie są w, w browarach restauracyjnych, no to oprócz jakichś lambików i piw leżakowanych w drewnie po, po właśnie jakieś techniki wymrażania, to raczej nie, ale myślę, że i tak jest szeroka gama piw, które można ważyć, a które ważone nie są. A powiedz mi jeszcze, jaki byłby no, chyba, że jakiś górny limit e, poziomu ekstraktu w piwie ważonym na takim sprzęcie, jaki, jakim dysponujesz? Powiem Ci szczerze, że, że nie zastanawiałem się nad tym z kilku przyczyn, bo radzę, że akcyza takie takie piłopy poszła, jest dużo wyższa i no, przy obecnej wielkości leżakowni nie miałbym szans go odleżakować, więc jakby Skupiam się po, na, na, na piwach ciekawie chmielonych, na, na, na, na Witbirze, na czymś, na czymś, co jest bardzo wyraziste i można klientów zainteresować, a jakby nad ekstraktem, na, nad porterami jeszcze nie myślałem, choćby no, na pewno w Gdańsku nad, nad kanałem przy porcie by na pewno pasowało takie piwo. Uważyłeś jakieś piwo? Ty oceniasz czono jest dobre, czy się nadaje, czy trzeba coś w nim poprawić, czy są też inne osoby, które oceniają, oczywiście nie licząc klientów. No jakby to jest wyłącznie w mojej gestii w prowadni ocena piwa i szczerze mówiąc rzadko jestem zadowolony. Dlatego przed premierami często posyłam piwa kopyrowi do oceny. Mhm. On je, później śpię spokojnie. No w sumie dobry sposób. Dlaczego niektóre piwa tylko czasami się pojawiają w ofercie? Powiedzmy, Witbir chyba nie jest waszym stałym elementem. Tak samo ipa czy Dymione. One są taką hmm. jednorazową przygodą? Czy planujesz powrót na przykład do tych stylów? Do Dymionego już wróciłem. Była w tym roku jego druga edycja, dokładnie w, w, też, w tym, w, też w lutym. Tego samego dnia była premiera. Ten wtorek uważałem znowu Wita, więc wróci o bardziej dogodnej porze roku dla tego piwa, myślę. Generalnie jest z tym problem, że tak jak opowiadałem o logistyce surowców mm -hmm. i, i, i po prostu no, ustawiam tak, że kupuję je na jedną warkę. Te piwa są droższe, dłużej leżakują, a bądźmy szczerzy, że no, sprzeda się wszystko. tak? I to nie jest tak, no te piwa to mają, no, trzeba zrezygnować z części marży, żeby one po prostu się sprzedawały. Bardziej tutaj stawiam na taki efekt wizerunkowy tych piw. I tym przekonuję, że po prostu takie piwa czasami warto ważyć, bo pod względem ekonomicznym jest to nieuzasadnione. Nie no w sumie to, co mówisz, to ma sens, bo ja na przykład, jak ktoś mi mówi browarnia, mimo że tam nie byłem pierwsze co, to mi do głowy przychodzi dymione wit i właśnie aipa i... No widać, to jakiś tam oddźwięk medialny ma, bo wszyscy właśnie o tych piłach z reguły mówią, a o jasnym czy o zwykłej pszenicy, no jakoś nie słyszałem, przyznam się szczerze. Mm. Powiem Ci szczerze, Rady tak właśnie przed audycją też myślałem, jak to, jak to zobrazować, nie? No trochę to jest tak, jak, jak z, z muzyką pop i jazzem. Nie będziesz grał, nie ma w Polsce z audycji, która gra tylko i wyłącznie jazz, tak? bo nie ma tyle osób, które lubią jazz i będą go słuchać. To tak jest, jakbym, jakbym był Disney Jockey'em, to znaczy się puszczał czasami jazzowe piosenki pomiędzy popowymi. No. A ja chciałbym zapytać, czy masz może plany wyjścia takiego szerszego w Polskę, tak jak ta iPa pojawiła się butelkowa w Warszawie, czy Beczkowa w Piwotece, czy jest szansa, że kolejne piwa ciekawsze też będą dostępne gdzieś poza Gdańskim? incydentalnie przy jakichś ciekawszych akcjach poza sezonem myślę, że tak, ale ten sezon się zaczyna z roku na rok coraz wcześniej, więc w tym roku to marzec też był miesiącem sezonowym, więc nie, na pewno to nie będzie żadna jakaś stała współpraca, ani stała, stała dystrybucja. Mhm. A jak często uważasz piwo? Powiedzmy to jest raz w miesiącu, raz w tygodniu? Czy... Cztery razy w tygodniu. Aha, i to są cztery różne piwa, czy one po kolei idą? No w zależności to nie, no, nie da się tego łożyć. Wszystko w zależności od tego, jak się piwo sprzedaje, jak się zwalniają zbiorniki. Mhm. A ile twoje piwa potrzebują leżakować? Te pięć tygodni to jest dla nich optimum. No, czyli dużo dłużej niż na przykład w browarach przemysłowych. Powiem jeszcze, czuć tą różnicę, nie? Kiedy próbujesz piwo, które leży na leżaku 5 tygodni, a, a dwa tutaj właśnie o to chodzi, żeby te piwa były doleżakowane i tak jak, tak, tak, tak, tak jak no kunszt, kunszt i rzemiosło tego wymaga. To jest dobre podejście, ale czy zdarzają się na przykład w sezonie takie sytuacje, że trzeba piwa nie doleżakować, ponieważ jest taki popyt? No czasami jest tak, że to piwo no, nie, nie, nie leżakuje tych pięciu tygodni, no czasami no ale jakieś jakiejś takiej bardzo krytycznej sytuacji, że przez, przepompowywałem piło do sprzedaży, które było kompletnie zielone, to jeszcze nie miałem. To całe szczęście. A czy na przykład tanków leżakowych w browarni przybywa? Czy one od początku tak jak było ileś zamówionych, tyle cały czas jest? Czy browar się rozbudowuje? Niestety nie, jest, jesteśmy w zabytkowym budynku i w zasadzie on jest tak zagospodarowany, że niestety za dużo tam opcji rozbudowy niestety nie mamy, nad czym ubolewam bardzo mocno. Mówiłeś, że masz kontakt z klientami, chciałem zadać jakie, jakie wrażenia klientów takich normalnych, codziennych, jakie smakowały te Twoje specjały typu właśnie dymione, wit i IPa relacje sekciarzy, to prowerbizowców można przeczytać na forum. To wszystko, ale jak ludzie tacy, którzy po prostu przychodzą na jakieś piwo, nie wiedząc o nim za bardzo, jak oni na to reagują? To mnie interesuje. Powiem Ci szczerze, udało mi się za pomocą Facebooka zbudować sobie taką grupę klientów, która yy, nauczyła się, że te piwa są ciekawe i są dobre i warto ich spróbować. I choćby mieli przyjść i wypić jedno, bo wiadomo, że gusta są różne i kolejnego nie zamawiać, to zawsze się na premiery pojawiają. I chyba naj, najlepszy odbiór, który, szczerze mówiąc się obawiałem, miała IP'a. IPA zniknęła w 6 dni i, i ledwo mi się udało 10 buteleczek dla siebie zagadnąć. A, szczęść szczęścia. Ale to znakomity wynik, żeby w 6 dni takie piwo takie nietypowe dla naszego rynku znikło, no to super, tylko się cieszę Udało się zrobić trochę szumu wokół tego piwa, bo i w lo lokalnych u nas gdańskich, trymiejskich serwisach pojawiła się informacja o tym, parę artykułów, w których opowiadałem właśnie o, o historii stylu Indian Pay Ale i, i teraz nowej jego interpretacji amerykańskiej, więc naprawdę ludzie przychodzili i Odzyw był taki, że ludzie, no, którzy mają mój numer telefonu, to przysyłali SMS-y, że, że piją, że jest ok, że jest, że jest bosko i mimo, że piwo się już skończyło kilka tygodni temu, to praktycznie nie ma dnia w żeby ktoś nie przyszedł i o nie nie pytał. A planujesz do niego powrócić? No, powiem szczerze, że mocne chmielenie mnie jakoś bardzo urzekło i mam już torbę chmielu Sinko i następne piwem będzie IPA Single o, oryginalnie. Uuu. No i myślę, że jakoś muszę się właśnie dopasować ze zbiornikami. W przyszłym tygodniu będzie ważenie. Cisza? O, nie, bo mnie zaparło. Po prostu myślę, jak tu do Gdańska jechać. No to przynajmniej masz w miarę blisko. Chociaż jakbym sobie kupił polskim busem, to też można w miarę tanio pojechać. Nie, myślę, że na wakacje będę musiał odwiedzić koniecznie, bo z tego, co tu słucham, to naprawdę warto. Ja mam takie pytanie, czy planujesz coś takiego specjalnego, powiedzmy jakiś barley wine, czy coś w tym stylu, o czym mógłbyś nam tutaj na antenie powiedzieć? Czy to są plany jakieś zbyt dalekosiężne i nie możesz o czymś takim mówić, czy nie planujesz czegoś takiego? Powiem Ci szczerze, że przy y, obecnej dystrybucji i, i możliwościach leżakowania, no niestety piwa, które wymagają czasu, no są niewykonalne. Bardziej bym się koncentrował właśnie na stylach takich właśnie, gdzie różnorodność można i charakterystyczność tych piw uzyskać w krótszym czasie i w, no, w takich możliwościach, jakie mi infrastruktura daje. A piwa z pojedynczym chmielem, to będzie szansa na to, że na przykład poza Simko ukaże się na przykład na samym Amarillo, albo na jakimś innym? No oczywiście, ja to robię też właśnie w ramach takiej autoedukacji, żeby właśnie poznać charakterystyki tych mieli właśnie w piwach, które będą chmielone pojedynczo każdym z nich. Super, jak gdzieś widziałem, kiedyś nie pamiętam, czy to duński był browar, czy norweski, który wypuszcza właśnie całą serię takich pojedynczych chmieli. No strasznie mnie to zafascynowało wtedy. Szkoda, że nie miałem okazji próbować. Idealną sytuacją by było właśnie mieć na w jednym czasie kilka takich piw w ofercie. Mm -hmm. A tu będą piwa jasne? Troszkę ciemniejsze. No moj, moj, moja, moja taka wewnętrzna potrzeba India Pay jest jasna. Okej. Okay. No cóż, ja miałem listę swoich pytań, którą wyczerpałem. Marcin jeszcze byś chciał coś dodać? No, lista moich pytań została częściowo wyczerpana przez ciebie. <głos> A najbardziej no, nic się nie stało. <śmiech> Ważne, że uzyskaliśmy odpowiedzi na to najciekawsze. Dobra, żeby nie było ciszy, to ja może się zapytam, czy, czy ciężko jest zostać piwowarem w browarze restauracyjnym? Hmm, na pewno trzeba mieć trochę szczęścia, nie? żeby być w odpowiednim czasie i miejscu, i miejscu, gdzie jest taka potrzeba, nie? No tak, a powiedzmy, załóżmy, że jestem w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, otwiera się nowy browar, szukają browarnika. Trzeba się wykazać na przykład jakimś ciekawym portfolio swoich domowych piw, czy na przykład ktoś może przyjść zupełnie zielony, powiedzmy w piwnym temacie i dostać taką pracę. Trzeba mieć jakieś doświadczenie, czy, czy nie? Po prostu tego da się wszystkiego na miejscu nauczyć w tydzień. Myślę, że Dużo daje to wykształcenie kierunkowe, które posiada. No to fakt, bo rozumiesz na przykład, co drożdże robią, prawda? No, zrozumienie procesu to jest jakby, no, podstawa, tak. Ja też, no, jakoś trochę w wysiłku włożyłem w poznawanie sensoryki, żeby zrozumieć, czemu piwo smakuje tak, nie inaczej, jak dane smaki i zapachy w piwie powstają i jakby, no, bez tej takiej bazy chemicz wiedzy chemicznej, biochemicznej, do tego jakiejś, no, mam nadzieję, kapki wyobraźni smakowej i zapachowej, której posiadam. No, myślę, że myślę, że tego mogę to nazwać sukcesu, który jakby no, pracując jako piwo bym nie osiągnął. No to czyli trzeba no, mieć jakieś jednak podstawy. Tak, pokazują przykłady z pewnych lokali o których wspominaliśmy tydzień temu, to nie zawsze trzeba. No, ale właśnie my mówiliśmy o lokalach, do których raczej nie warto zaglądać, więc no. Też to jest wina dystrybutorów sprzętu, bo to już wielokrotnie się spotkałem, także też z Kaspar Szulc, jak sprzedaje sprzęt, to inwestora przekonuje o tym, że nawet małpa uważa piwa. No właśnie o tym tydzień temu rozmawialiśmy i też takie I... stwierdzenie padło i zielony inwestor, który nie ma pojęcia w ogóle o piwie, on tylko liczy no, kasę i dla niego no, zetknięcie no, z wejściem na rynek nie, nie wiąże się w ogóle z tym, żeby robić jakieś ciekawe piwa. W ogóle na ogół nie ma pojęcia o tym, że coś oprócz piwa jasnego istnieje. To w sumie dobrze, że ty pracujesz w browarni, bo może się uda jakąś taką konkurencję na rynku zasiać. Chociaż to też szkoda, że właśnie nie ma przełożenia na większą skalę, na przykład, że to piwo nie jest do sklepów rozsyłane. No wiesz, no jakby to nie ma jakby to, że robię te ciekawe piwa, nie ma żadnego jakby przełożenia na jakby z, z sukces ekonomiczny tego lokalu, tak? Bo tak jak mówiłem, ludzie chcą słuchać popu i pić piwo jasne, a nie pić Russian Imperial Stouty przy jazzie, tak? Jednak ta baza, widzisz, no też jesteśmy osobami, które w piwie trochę siedzą, a jak po poprzedniej audycji mówiłeś, w żadnym browarze restauracyjnym nie byłeś. No tak, prawda. I, I dla mnie również też nie ma żadnego browaru restauracyjnego, do którego bym chciał chodzić co piątek i pić piwo w Polsce. Że jak ja zacząłem przeszedłem się po stoisku browarów restauracyjnych w zeszłym roku w Żywcu, to ciężko było dopić tą próbkę często. O, fatalnie. Nie wiem, Marcin, czy ty byłeś w Żywcu, bo myśmy się nie znali wtedy. Są... Nie znaliśmy się, ale byłem, miałem okazję i szczerze mówiąc to ja mam spory dystans do browarów restauracyjnych. Dopiero jak wiem, że dany browar robi naprawdę dobre piwo, to wtedy się skuszę, więc w Żywcu piłem próbki z trzech. Z browary gdańskiej, z Majera. Mhm chyba pszenica i była naprawdę dobra, no ale wiem, że to jest człowiek, że tam za, z tym, przy, ty, przy tych kotłach stoi człowiek, który zna się i czuje pasję do tego, czuje pociąg, więc wie jak to zrobić. I też y, piłem wita z Browaru House bodajże, który Nie. też moim zdaniem był bardzo dobry. No właśnie, to jest to. Ja tak piję z Browaru Festacyjnych, staram się bardzo wybiórczo do tego podchodzić, więc... Zbieram te lepsze i nie jest źle. No, szkoda, szkoda, że nie jest regułą, że warto pójść i, i naprawdę czekać coś ciekawego, nie? Ale myślę, że tego się nie doczekamy, dopóki piłoważy nie będą otwierać browarów. No, to tak że To jest kwestia, to kwestia, kwestia rynku. Dokładnie, że... bo... Klienci chcieli coś ciekawszego. No właśnie, jak to się stało, że udało Ci się nie ważyć piwa miodowego, czy jakiegoś smakowego potworka, czy właściciele browarmi. To tylko nie, mój łupot. Czy... <głos> tylko... <głos> oni mówią, robimy miodowe, a ty jak że nie, tak. ja nie zrobię ich. No trochę tak to wygląda, no. po dużym sukcesem był takim zupełnie innym piwem, było piwo dymionem w zeszłym roku, które wyszło, myślę, troszeczkę lepiej niż, niż w tym. No, no, no, naprawdę robiło robotę, że tak powiem no, na, na podziękowanie za to piwo to było poklepanie po ramieniu no to Michał, następne jakieś miodowe ja, ja jak powiedziałem, że uważam że piwo, które będzie najmocniej chmielonym piwem w Polsce to były duże oczy, to się sprzeda sprzedało ja, się ja się cieszę, bo mogę się realizować mogę realizować swoją pasję mi się Najdobrze, wydaje, że takie akcje jak na przykład wysyłanie piwa na testy do kopyra, to jest właśnie dobrą reklamą pioncie, dla browarni, ponieważ no, kopyr ma dużą czytalność i no tak jakby wszyscy, którzy go czytają są zainteresowani tym piwem. Wydaje właśnie mi się, że to dobra ważne, droga. No jest to też dobra zabawa, wczoraj szczerze. Czeka czekanie podcast, na tę opinię, podcast, nie? Czujesz dreszczyk emocji, zanim opublikuję post? Zawsze, zawsze. Zawsze się z Tomkiem umawiam, że obojętnie, czy, czy będzie dobre, czy nie, ma pisać, więc, więc, więc ten dreszczyk jest. <grym> czy jest w ogóle taka możliwość, że jakby na przykład klienci się zebrali i by cię strasznie prosili, Michał, my chcemy na przykład piwo w jakimś stylu, uważ nam, nie wiem, czarną pszenicę. Zgodziłbyś się na to, czy, czy nie byś musiał to sobie rozplanować wszystko dużo wcześniej i, i samemu podjąć tą decyzję? Logi, no, logistycznie to zajmuje, zajmuje zawsze czasu przygotowanie nowego piwa, ale ja bym chciał, żeby klienci tak przyszli, nie? Na razie to jest tak, że ja składam propozycje klientom, a jakby nie ma takiego oddolnego ciśnienia. Jesteś zadowolony pracując w browarze? No, na pewno, na pewno. Kupa, kupa rozwoju, kupa realizacji własnych pomysłów, duża samodzielność to są, to są plusy tej pracy. A nauczyłeś się tam czegoś więcej niż to, co umiałeś będąc piwowarem domowym? Ja znaczy nie mówię tutaj o na przykład ważeniu na wielką skalę, ale czy poznałeś jakieś nowe zalety, jakichś drożdży, chmieli itd.? Troszeczkę jakby no, tą wiedzę czerpię z piwowarstwa domowego, tak? bo tutaj sobie pozwala na różnorodność surowców, różnorodność używanych drożdży. A jakby w pracy jesteś zmuszony do tego, żeby korzystać ze sprawdzonych rozwiązań. Staram się testować różne, różne właśnie nowe chmiele amerykańskie, na tyle, na ile jestem pewny, że przyniesie to jakiś oczekiwany efekt. Przeczytałem kiedyś, że ponoć pierwszy raz piwo dymione uważyłeś sam i dopiero wszystkim powiedziałeś o tym, kiedy było już gotowe. Czy to jest prawda, czy to jakieś mity są, które krążą po internecie? No na no, ogół tak to się odbywa, że przygotowuję coś, tak, więc to nie ma tak, że to jest jakaś ktoś, jakiś podejmuje decyzję, tak? Jeżeli ja decyduję się na jakieś ważenie czegoś i muszę zadbać o wszystko, o marketing tego piwa, o jego o odbiór, przeszkolenie załogi ze znajomości tego piwa, więc jakby jest to w mojej gestii, tak? Na razie jakby nie zaliczyłem w topy, więc to zaufanie jest. Będziemy kończyć dzisiejszą audycję i bardzo Wam dziękuję, że zgodziliście się wziąć w niej udział. Było mi naprawdę bardzo miło. Dziękuję Marcinie, Dzięki. dziękuję Michale. Dzięki również. Może jeszcze tak, gwoli woli formalności, to podajcie swoje strony internetowe, żeby słuchacze mogli Was odwiedzić. Michał Saks. Moja strona to www.michalsaks.com jeszcze Marcin. www.portery.pl No i bardzo zachęcam do odwiedzenia obu stron u Marcina. Wiele rzeczy o porterach. U Michała naprawdę dużo fajnych piw. Kilka rzeczy również jest o, o miodach pitnych. Jest bardzo fajny post, który czytałem kilka razy o bawarskim śniadaniu. Szalenie mi się spodobał. Mm, niestety ostatnio się wybrałem znowu do Jeffs w Warszawie, ale już nie leją Paulanera. A jakaś inna pszenica tam wkroczyła, czy po prostu zrezygnowali? Chyba ty książęce pszeniczne. O, słabo. Tak, właśnie. Grubo się rozczarowałem. Ja przede wszystkim to serdecznie zapraszam wszystkich do odwiedzania Brawarni Gdańsku. No oczywiście, ja jak tylko będę w Gdańsku, to na 100% zajdę. Zapraszam. Ja że postaram się, jak będę w Gdańsku. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Do usłyszenia. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś zagościcie u mnie i do usłyszenia wszystkim słuchaczom. Na razie. Pozdrawiam. Na razie. Pozdrawiam. Hej. Jeżeli jesteście bardziej zainteresowani browarowymi tematami tak jak ja, to odsyłam na stronę podcastu opiwie.wordpress.com po piwie brzuch rośni.